Mateusza, rozdział piąty. A Jezus, widząc tłumy ludzi, wstąpił na górę i gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie Jego. I otworzywszy usta swe, uczył ich, mówiąc Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni pocieszeni będą. Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię.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 Błogosławieni jesteście, gdy wam zło i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli zaś sól zwietrzeje, czymże ją osolą? Na nic się już nie przyda. Tylko, aby była precz wyrzucona i od ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się miasto ukryć na górze leżące. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota albo kreska nie przeminie z zakonu, aż się wszystko to stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych najmniejszych przykazań i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebieskim. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie wielkim nazwany w Królestwie Niebieskim. Albowiem powiadam wam, jeśli nie będzie obfitsza sprawiedliwość wasza niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, będzie winien sądu. A ja wam powiadam, iż każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, będzie winien sądu, a ktokolwiek rzecze bratu swemu, racha, będzie winien rady, a ktokolwiek rzecze głupcze, będzie winien ognia piekielnego. A tak, jeśli byś ofiarował dar swój na ołtarzu i tam byś wspomniał, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem i odejdź, i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy ofiaruj swój dar. Pojednaj się z przeciwnikiem swoim rychło, dopóki jesteś z nim w drodze, aby cię czasem przeciwnik nie podał sędziemu i sędzia nie podał cię słudze i abyś nie był wrzucony do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego grosza. Słyszeliście, iż rzeczono przodkom – nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, iż każdy, który patrzy na niewiastę i pożąda jej, już z nią cudzołóstwo popełnił w sercu swoim. Jeśli cię tedy prawe oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z członków twoich, a całe ciało twoje nie było wrzucone w ogień piekielny. I jeśli cię prawa ręka twoja gorszy, odetnij ją, i odrzuć od siebie, albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z członków twoich, a całe ciało twoje nie było wrzucone w ogień piekielny. Powiedziano też, kto by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, kto by opuścił żonę swoją, oprócz przyczyny cudzołóstwa, przywodzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży. Słyszeliście znowu, i rzeczono przodkom, nie będziesz krzywo przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysięgi swojej. A ja wam powiadam, abyście nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Bożym, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem nóg Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla, ani na głowę swoją będziesz przysięgał, gdyż nie możesz ani jednego włosa białym albo czarnym uczynić. Ale mowa wasza niech będzie tak, tak, nie, nie. A co więcej nad to, to jest od złego. Słyszeliście, iż powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, ale kto cię uderzy w prawy policzek twój, nadstaw mu i drugi. I temu, który się z tobą chce prawować i suknię twoją wziąć, zostaw mu i płaszcz. I kto by cię przymuszał iść jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, co cię prosi, daj. I od tego, co chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego i będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół swoich, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy was krzywdzą i prześladują. Abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebiesiech, bo On to czyni, że słońce Jego wschodzi na złych i na dobrych i deszcz spuszcza na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Albowiem, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż zapłatę macie? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście tylko braci swoich pozdrawiali, cóż osobliwego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią? Bądźcie tedy doskonałymi, jak i ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest.